Miniony tydzień okiem jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego Chciałbym mówić i opowiadać o tym, co wydarzyło się ciekawego w ciągu tygodnia Chciałbym to relacjonować po swojemu, jak ja to odbieram, jak ja to czuję Nie w formie może przewidywania, ale jakby opisywania tego co minęło od tak po prostu, żeby powiedzieć co taki człowiek jak ja może czuć, jak mogę to odbierać, skomentować pewne rzeczy, co mi się podoba, co nie podoba, co jest fajne. Ogólnie to, co może wciągnąć Państwa też i w dyskusję. Oczywiście będzie można ze mną polemizować, zgadzać się, nie zgadzać. Zapraszam do dyskusji, a przynajmniej napisania czegoś pod tymi moimi gawędami, co jest fajne, co niefajne, co poruszyłem, a może co powinienem poruszyć, a może na coś spojrzeć. W każdym razie chcę ten tydzień opisywać tak, jakiego ja go czuję, z problemami ludzkimi, z radościami, z głupotą, ze wszystkim razem, z jakimiś rzeczami, które są zwariowane. Zapraszam do wysłuchiwania moich gawęd i do ożywionej dyskusji w formie pisania potem. A może chcą też Państwo, żebym ja o czymś powiedział. Nie ma sprawy, mogę mówić wszystko. Jeszcze raz gorąco zapraszam i myślę, że nie zanudzę Państwa. Dziękuję. Za chwilę pojawi się pierwsza moja gawęda, a potem co tydzień będą następne.